Historia żywa. Moskiewski potop, czyli wojna polsko-rosyjska w latach 1654-1667. O tym w dwunastej odsłonie historii żywej poświęconej przez najbliższe miesiące wielowiekowym relacjom Polski z naszym wschodnim sąsiadem od Rusi po Rosję. Wojna polsko-rosyjska w latach 1654-1667 to najdłużej trwający konflikt zbrojny w historii Rzeczpospolitej Obojga Narodów i drugi w całej historii Polski po zmaganiach o Ruś Halicką w XIV wieku. Przypadła na czasy króla Jana Kazimierza, syna Zygmunta III Wazy. Była to wojna obronna państwa polsko-litewskiego po najeździe wojsk carstwa rosyjskiego, liczących od 70 tysięcy nawet do 150 tysięcy żołnierzy, jak podają różne źródła. Agresja wschodniego sąsiada została nazwana Moskiewskim Potopem. Wroga armia zajęła większość Ukrainy i Wielkiego Księstwa Litewskiego, uzasadniając zabór terytoriów udzieleniem pomocy Powstaniu Kozackiemu Bogdana Mielnickiego który zdecydował o poddaniu Hetmanatu Moskwie na mocy rosyjsko-kozackiej ugody Perejasławskiej. Kolejnym argumentem była obrona ludności prawosławnej. Wojna miała kilka etapów, a strony konfliktu różnych sojuszników. Sytuacje Polski w tym czasie skomplikowały dodatkowo najazd szwedzki wspierany przez księcia Siedmiogrodu Jerzego Rakoczego oraz kolejne powstania kozackie, którym czoła stawiał m.in. hetman Stefan Czarniecki. Problemów nie brakowało w polityce wewnętrznej. Po raz pierwszy zerwano obrady Sejmu po zgłoszeniu Liberum Veto. W latach 1665-1666 król zmagał się z wewnętrzną rebelią, tzw. Rokoszem Lubomirskiego, hetmana, magnata Jerzego Sebastiana Lubomirskiego, skazanego na banicję. Rzeczpospolita stanęła u progu wojny domowej, elekcji Vivente regge, czyli wyboru nowego władcy za życia obecnego. W 1668 roku król zdecydował się abdykować i wyjechał do Francji, a jak potoczyły się losy wojny polsko-rosyjskiej, Rosjanie zostali wyparci z większości zajętych ziem Rzeczpospolitej. Armia Polska odnosiła sukcesy na Litwie i Ukrainie. Czy wykorzystane? Wojnę zakończył rozejm Andruszowski 30 stycznia 1667 roku. Jednak Smoleńsk, Kijów i Ukraina Zadnieprzańska pozostały poza państwem polsko-litewskim. Historia Żywa Profesor Andrzej Nowak jest gościem Jedynki Polskiego Radia, historyk, publicysta, nauczyciel, akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Czy Potop Moskiewski z nazwy powinien wskazywać, że to wyjątkowy moment w relacjach polsko-rosyjskich? Rozpoczęła się ostra walka między Polską a Rosją. Określenie potop w naszej historii oczywiście wiąże się z tym terminem, który upowszechnił w naszej wyobraźni Henryk Sienkiewicz, odnosząc go przede wszystkim do najazdu szwedzkiego. Sienkiewicz, jak wiadomo, tworzył w czasach, kiedy Polski nie było na mapie, a on sam był poddanym jego cesarskiej mości, cesarza Rosji. I stąd też tylko bardzo ogródkowo przez aluzję wspominał o tym, że czas potopu szwedzkiego to był także czas, Wojen, w których agresorem była strona rosyjska. Może ci z państwa, którzy czytali Potop kojarzą takie króciutkie wzmianki o tym, że Kmicic, bohater Potopu, podchodził gdzieś z septentrionów, jak nazywał właśnie Sienkiewicz omownie Rosjan od określenia łacińskiego mocarstwa północy, albo też podchodził tajemniczego Chowańskiego, nie wiadomo skąd się bierze Chowański w całej tej opowieści, a to był po prostu jeden z wodzów armii rosyjskich, które dokonywały tej agresji na ziemię wschodnie Rzeczpospolitej od 1654 roku począwszy. W istocie najazd, który zalał całą Rzeczpospolitą zapoczątkowała Moskwa rok przed Szwedami w 1654 roku. Mówiliśmy o tym już w czasie poprzedniej naszej audycji, że to właśnie niemożność rozwiązania kwestii kozackiej, ukrainnej przez Rzeczpospolitą. Ta właśnie sytuacja patowa sprawiła, że po długich wahaniach, proszony właściwie, zapraszany od początku powstania Chmielnickiego do rozważenia objęcia patronatu właśnie nad kozakami, wykorzystania jakby tej chwili kryzysu Rzeczpospolitej przez zagarnięcie wschodniej jej połowy. Car Aleksy Michajłowicz decyduje się po kilku latach rzeczywiście na ten krok, a więc ogłasza zerwanie rozejmu z Rzeczpospolitą pokoju wieczystego, bo przecież od 1634 roku od zwycięstwa Polski w wojnie smoleńskiej, kiedy to Rosja próbowała zaatakować Smoleńsk, obległa Smoleńsk, ale sama musiała skapitulować swoimi oddziałami oblężniczymi po dwuletniej walce. Ten kończący ową wojnę pokój wieczysty został złamany przez Aleksego Michajłowicza, niejako na prośbę Bogdana Chmielnickiego i z tego powodu, że była okazja dla Rosji by zrealizować odwieczne plany zebrania ziem ruskich, jak to mówili władcy Moskwy już od XIV wieku, zebrania ziem ruskich pod berłem władców Moskwy. Skoro Chmielnicki zawarł ugodę, z wysłannikiem Moskwy Buturlinem w Perejasławiu w styczniu 1654 roku oznaczało to już, że Moskwa zdecydowana jest militarnie wkroczyć do akcji, poprzeć tego rodzaju akt de facto rozbioru Rzeczpospolitej, no bo oderwania olbrzymiej części Rzeczpospolitej od niej. Car przygotował armię, która była w stanie uderzyć na Rzeczpospolitą. Wcześniej było to niemożliwe. Car wydawał różne groźne pomruki pod adresem Rzeczpospolitej, ale nie mógł się zdecydować na działanie na przykład w 1648 roku, bo sam borykał się z olbrzymimi powstaniami w swoim własnym państwie. To są powstania miejskie w Moskwie, Nowogrodzie, bunty spowodowane trudnościami gospodarczymi. To jest także czas zaraz pustoszących państwo moskiewskie. Krótko mówiąc, Moskwa nie ma wolnych rąk, którymi mogłaby się wziąć za duszenie państwa polsko-litewskiego. A jednak dyplomacja carska próbuje zacząć naciskać na państwo polsko-litewskie w tym trudnym czasie. W 1650 roku ma miejsce Słynne poselstwo braci Puszkinów na czele z najważniejszym dyplomatą rosyjskim, z tego właśnie starego rodu, z którego kiedyś wyjdzie także wielki poeta, później oczywiście. Otóż poselstwo Puszkinów zażądało od Królestwa Polskiego stracenia kilku najważniejszych magnatów, w tym Jeremiego Wiśniowieckiego. Za to, że ci w korespondencji z pogranicznymi wojewodami moskiewskimi pominęli któryś z bardzo licznych tytułów cara rosyjskiego, wielkiego księcia moskiewskiego jak również spalenia na stosie książek wydawanych w Polsce, w których opisywano przewagi militarne Polski nad Rosją oraz stracenia autorów i wydawców tych książek. No to jest właśnie moskiewski sposób prowadzenia dyplomacji i ochrony własnej godności na takiej zasadzie, że nie wolno po prostu mówić o żadnych klęskach rosyjskich, a ktokolwiek chciałby je przypomnieć, ten powinien zostać stracony, zlikwidowany. Nie tylko w Rosji, ale nawet poza jej granicami. No oczywiście to oburzające żądanie zostało odrzucone, ale całkiem zlekceważyć poselstwa Puszkinów nie było można, dlatego Rzeczpospolita zgodziła się na upokarzającą procedurę spalenia wyrwanych kart z książek inkryminowanych przez poselstwo moskiewskie i taki przykry moment palenia wybranych stronic z książek, cenzury można powiedzieć narzuconej przez zewnętrzne mocarstwo polskiej wolności słowa, Miał miejsce wtedy w Warszawie, oczywiście bez publiczności, żeby no, nie robić skandalu tym naruszeniem godności Rzeczpospolitej. Właśnie, bo chciałam o to zapytać. Czy Rzeczpospolita wtedy była rzeczywiście słaba i ten gest został wymuszony? To był moment po zbarażu, po ugodzie z Borowskiej, kiedy to Kozacy byli stroną triumfującą, czy Kozacy z Tatarami razem w starciu z Rzeczpospolitą. Rzeczpospolita była bardzo słaba w tym momencie, a więc groźba dołączenia Moskwy do Tatarów, a przede wszystkim do Kozaków przeciwko Rzeczpospolitej była... Śmiertelnie niebezpieczna. Stąd właśnie gotowość do takiego haniebnego ustępstwa w istocie pod adresem Rosji. Ale to ustępstwo oczywiście pomagało tylko na krótką metę. Wszystko rozstrzygało się w dalszej walce polsko-kozackiej. Kiedy Beresteczko, zwycięstwo polsko-litewskie nad kozakami w 1651 roku nie rozstrzygnęło jeszcze tej walki. Kiedy w następnym roku przyszedł batoch, straszliwa klęska i rzeź żołnierzy polskich przez kozaków, to właśnie ostatecznie przekonało cara Aleksego Michajłowicza, że może rzucić swoje armie na państwo polsko-litewskie i tak też zrobił w 1654 roku trzy wielkie armie liczące łącznie ponad 70 tysięcy żołnierzy uderzyły głównie na ziemię Wielkiego Księstwa Litewskiego bo Ukraina i tak była opanowana już przez kozaków i tak właśnie doszło w 1654 roku do tragedii jaką dla obronności państwa polsko-litewskiego była utrata smoleńska Hetman litewski, niezwykle dzielny i bitny, którego kojarzymy źle poprzez Sienkiewicza, Janusz Radziwił, w tym akurat momencie stawał niezwykle dzielnie do boju z miażdżącą przewagą moskiewską, zadał klęskę wojskom rosyjskim w bitwie pod Szkłowem w sierpniu 1654 roku, ale w starciu z trzykrotnie liczniejszymi siłami rosyjskimi pod Szepielewiczami już nie poradził sobie, przegrał tę bitwę. To właśnie sprawiło, że kampania 1654 roku której najważniejszą częścią było zdobycie Smoleńska przez wojska rosyjskie, była wielką klęską dla Rzeczpospolitej. Całe oczywiście południe tego frontu to Chmielnicki i jego kozacy, wciąż prowadzący wojnę na śmierć i życie przeciwko Rzeczpospolitej. I tak zaczyna się rok 1655. Fatalny, kolejny fatalny rok w naszej historii, bo przecież w tym roku do walki wkroczą Szwedzi. Latem. Ale zanim do walki wkroczą Szwedzi była jeszcze druga inwazja Moskwy. Jej celem stała się stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego, Wilno. Ambitny cel? Rzeczywiście siły moskiewskie, trochę mniejsze tym razem, liczące trzydzieści kilka tysięcy. Ruszyły na Litwę, mniejsze dlatego, że przez Rosję przetaczała się wtedy wielka zaraza, po prostu nie było możliwości większych mobilizacyjnych w Rosji wtedy, ale nawet te trzydzieści parę tysięcy żołnierzy rosyjskich w połączeniu z dwudziestoma tysiącami kozaków, którzy rzucili się także na Litwę wtedy, to było za dużo jak na bardzo słabe siły litewskie skłócone w dodatku z Janem Kazimierzem wskutek personalnego konfliktu między królem a Hetmanem litewskim Januszem Radziwiłem. Nie było szans na obronę Litwy, pomimo bohaterskich epizodów tej walki Wilno zostało zdobyte 7 sierpnia. Stoczona została krótka bitwa pod murami stolicy Litwy, a następnie do Wilna wkroczyły wojska moskiewskie, które plądrowały stolicę Litwy przez następne dni powodując zniszczenia po prostu niewyobrażalne. Wilno miało 40 tysięcy mieszkańców, jak się szacuje, przed tą inwazją. Po odzyskaniu Wilna, 5,5 roku później, w 1660 roku, Wilno liczyło 4 tysiące mieszkańców. Dziesięciokrotnie zmniejszyła się liczba mieszkańców stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, ogromna większość budynków tego miasta została zniszczona, a systematycznie wywieziono wszystkie skarby, łącznie z książkami z Wilna. To już w sposób taki właśnie uporządkowany wojska moskiewskie grabiły stolice Litwy na potrzeby cara. Wskutek tej okupacji rosyjskiej, która będzie trwała na większości ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego 6 lat, szacuje się, że ludność dzisiejszej Białorusi w tych granicach mniej więcej Została zmniejszona o ponad 1 trzecią, a to dlatego, że moskiewscy żołnierze wywozili setkami tysięcy, pędzili nawet nie tyle wywozili, ile pędzili przed sobą ludność chłopską z tych terenów. Po prostu było to coś, co znamy z historii XX wieku. Masowe wywózki, tyle że wtedy nie wywożono, ale pędzono przed sobą tę masę ludzi którzy byli potrzebni jako ręce robocze w Rosji, bo tam panowała zaraza, trzeba było uzupełnić te braki i tak właśnie ogołocono Wielkie Księstwo Litewskie po prostu z ludzi. Nie tylko ich mordując, ale zabierając fizycznie. To była klęska większa jeszcze niż potop szwedzki, bo Szwedzi mordowali kogo mogli, palili i wywozili co mogli, ale ludzi nie zabierali. I tym się właśnie różnił potop rosyjski od potopu szwedzkiego. Wspomniał pan profesor o Januszu Radziwile, który wezwał także księcia Siedmiogrodu Jerzego Rakoczego, by ten zbrojnie opanował polski tron. Radziwiłłów wspierali lubomirscy opalińscy. Zatem na Litwie nastąpił frontalny atak także na Jana Kazimierza. Dlaczego? Trochę to się rozkłada w czasie. Owszem, Janusz Radziwił, który nie mógł znaleźć wspólnego języka z królem, z wzajemną winą, być może nawet większą po stronie króla Jana Kazimierza, jako zarazem wódz i patron protestantów Rzeczpospolitej, bo sam był z tej linii Radziwiłłów, która trzymała się wyznania Kalwińskiego. Janusz Radziwił rzeczywiście szukał oparcia dla swojej walki wewnętrznej z królem, na dworach obcych, przede wszystkim w Prusach, w elektorze brandenburskim i zarazem księciu Prus, ale także właśnie w Siedmiogrodzie, gdzie Jerzy Rakoczy był także wyznania kalwińskiego, był protestantem i to niejako naturalnie zbliżało Radziwiła z Rakoczym, ale frondy przeciw królewskie miały miejsce jeszcze przed najazdem rosyjskim. W momencie kiedy najazd nastąpił, Janusz Radziwił nie prowadził żadnej wojny przeciwko królowi, tylko prowadził wojnę w obronie wielkiego księstwa litewskiego przed najazdem rosyjskim. Problem polegał na tym, że nie mógł w tym momencie dostać większej pomocy ze strony korony. I to nie tylko ze względu na ów konflikt z Janem Kazimierzem, ale dlatego, że korona była no, całkowicie wyczerpana wojną z kozakami, toczącą się już szósty rok. I to właśnie sprawiło, że Radziwiłł miał zbyt szczupłe siły jako faktyczny wódz armii litewskiej w 1654 roku, żeby zatrzymać ten potop moskiewski. Wobec tej tragicznej sytuacji, jaką była niemożność obrony w stolicy, własnych dóbr, Radziwiłł, kiedy dociera do niego wiadomość, że jednocześnie na Wielkopolskę, na Pomorze spada najazd szwedzki w lipcu 1655 roku, uznaje, że mniejszym złem dla niego będzie porozumienie się z królem szwedzkim, Karolem Gustawem. Interwencja szwedzka, to trzeba sobie uświadomić, była bezpośrednio wynikiem sukcesów moskiewskich. Karol Gustaw, który oczywiście był bardzo drapieżnym ptakiem wśród tych koronowanych głów europejskich, szczególnie drapieżnym, nastawionym wyłącznie na wojnę, żył tylko wojną i to go tylko interesowało, zdecydował się na atak na Rzeczpospolitą nie tylko dlatego, że widział w niej łatwą ofiarę, bo obezwładnioną przez wcześniejsze klęski, ale także dlatego, żeby nie dać się ubiec Moskwie. No bo w 1655 roku wydawało się, że jeszcze chwila, a cała Rzeczpospolita będzie po prostu pod kontrolą Moskwy. Wojska rosyjskie docierały wtedy do Lublina, do Węgrowa, na pogranicze Mazowsza. Prawda? Do Warszawy to już była na odległość dwóch, trzech drogi dla armii rosyjsko-kozackiej. Przede wszystkim jednakże chodziło o to Karolowi Gustawowi, żeby nie pozwolić Rosji usadowić się nad Bałtykiem, na terenie Infland. No a jeśli Rosja opanuje całą Litwę, no to osaczy posiadłości szwedzkie na terenie Inflant, które Szwecja zagarnęła wcześniej w wojnach z Rzeczpospolitą. I to był właśnie wielki powód dla Karola Gustawa, żeby uderzyć na Polskę w tym momencie. I w tej sytuacji właśnie Karol Gustaw stał się jakby... Rozpaczliwą nadzieją, użyję takiego paradoksalnego określenia, dla Janusza Radziwiła, który czuł się w pewnym sensie gospodarzem Wielkiego Księstwa Litewskiego, opuszczonego przez koronę, bo korona pomocy udzielić Litwie nie mogła. I zwłaszcza kiedy Janusz Radziwił dowiedział się o tym, że Cała Wielkopolska kapitulowała bez walki. Prawdziwymi zdrajcami w 1655 roku nie byli Radziwiłł, Janusz i Bogusław. Prawdziwymi zdrajcami byli przywódcy szlachty wielkopolskiej. Przede wszystkim opalińscy, bo to oni skapitulowali bez żadnej walki przed Karolem Gustawem. Mając bardzo liczne wojsko, liczniejsze znacznie niż interweniujące wojska szwedzkie pod swoimi rozkazami. Ale skoro Rzeczpospolita załamuje się, otwiera powiedziałbym bramy szwedzkiemu najeźdźcy, no to Radziwiłł myśli to może, to Szwed obroni nas przed Rosją. Nas, czyli Radziwiłów, nas, czyli Litwę. I tak dochodzi właśnie do owego niesłabnego, niewątpliwie oznaczającego faktyczną, to trzeba przyznać zdradę Janusza Radziwiła wobec Rzeczpospolitej umowę Janusza Radziwiła z królem szwedzkim. Gościem audycji Historia Żywa w programie pierwszym Polskiego Radia jest profesor Andrzej Nowak. Mówimy o wielowiekowych relacjach Polski, Litwy od Rusi po Rosję. Historia Żywa Mówimy o grze, jaką podjął podczas potopu szwedzkiego z królem Szwecji Karolem Gustawem Janusz Radziwiłł, aby, jak uważał książę, obronić Litwę przed Moskwą, kiedy korona, kiedy Rzeczpospolita pomocy księstwu litewskiemu udzielić nie mogła. Była za słaba. Jakąż to umowę zawarł z Karolem Gustawem Janusz Radziwiłł, panie profesorze? Ta umowa w projektach, które najpierw przygotowywał Radziwiłł przewidywała wykrojenie czegoś w rodzaju księstwa dla Janusza Radziwiła oraz dla jego kuzyna Bogusława Radziwiła osobnych dwóch księstw, podczas gdy większość Litwy pozostałaby w rękach szwedzkich. Ta próba przeczekania niejako tragedii najazdu moskiewskiego skończyła się szybko i tragicznie dla samego Janusza Radziwiła, bo część, pamiętajmy o tym, część oficerów Armii Wielkiego Księstwa Litewskiego pozostała wierna Rzeczpospolitej, skupiła się na jednym z trzech skrawków Rzeczpospolitej, które nie były zajęte przez obce wojska. Ten skrawek właśnie dla konfederatów litewskich to było Podlasie. Tam Paweł Jansa Piecha późniejszy hetman stanie się wodzem tej grupki piernej Rzeczpospolitej i walczącej z Radziwiłem. Natomiast drugi taki ośrodek to pod Lwowem, gdzie jeszcze broniła się Rzeczpospolita przed najazdem kozackim głównie. I trzeci to Jasna Góra, która jak wiadomo swoją obroną skuteczną przed Szwedami zainspirowała resztę Polski do powstania przeciwko okupantom. Ale ta właśnie walka która zaczyna się w Wielkim Księstwie Litewskim oznacza, że jeszcze Polska, czy raczej jeszcze Litwa z Polską nie zginęła w momencie, kiedy wydawało się, że już nie ma tej Rzeczpospolitej, że jest w całości zalana przez wojska szwedzkie, moskiewskie i kozackie. Ten moment tragiczny koniec roku 1655 jest jednocześnie momentem przemyśleń w samej kwaterze carskiej Aleksy Michajłowicz, Syty Triumfów. Zaczyna się zastanawiać, a może teraz już nie Rzeczpospolita, nie Jan Kazimierz, który musiał uchodzić za granicę, jest głównym wrogiem, ale Szwed. No bo Szwed zabiera teraz to, co chciał zagarnąć car. I tak dochodzi do bardzo szczęśliwego dla Polski układu, w którym car przerywa działania wojenne przeciwko Polsce, które już właściwie jakby nie ma na mapie. Większość szlachty na terenach poddanej carowi przysięga mu na wierność, w tym wojewodowie, pacowie zwłaszcza przodują w wierno-poddańczych hołdach dla cara. Wojewoda Lubelski przysięga wierność carowi. Tysiące szlachty przysięga wierność carowi, tak jak tysiące szlachty przysięga wierność królowi szwedzkiemu w tym momencie. Ale właśnie w tym tragicznym momencie fakt, że nie dochodzi do porozumienia moskiewsko-szwedzkiego, bo ono pogrzebałoby Rzeczpospolitą, już wtedy nie byłoby Rzeczpospolitej, ale dochodzi do konfliktu między nimi, tworzy szansę, szansę z której znakomicie umiał skorzystać Jan Kazimierz i obrońcy Rzeczpospolitej. Szansę przerwania wojny z Moskwą, Zawarcia sojuszu z Tatarami, Tatarzy rzeczywiście odgrywają wtedy błogosławioną rolę dla Polski, bo oni będą szarpać i Szwedów i Moskali, kiedy tylko będzie to dla Rzeczpospolitej potrzebne. Ale najważniejsze było to, że w listopadzie 1656 roku Moskwa zawiera rozejm w Niemierzy pod Wilnem z Rzeczpospolitą, rozejm oparty na szczególnych warunkach. Takich mianowicie, że car nawet nie mówi o tym, że chce zagarnąć takie czy inne terytoria, nad którymi i tak już panuje, prawie nad całą wschodnią częścią Rzeczpospolitej, ale zadowala się jedną zawartą w tej umowie w Niemierzy z jesieni, właściwie z listopada 1656 roku, a mianowicie gwarancją, że zostanie wybrany królem Polski na następnej elekcji po śmierci Jana Kazimierza. Oznaczało to, że car będzie królem Polski. A w jakich granicach o tym nie rozmawiano? To znaczy ile zostanie włączone do Rosji Rzeczpospolitej, a ile pozostanie w ramach jakiegoś okrojenego Królestwa Polskiego. O tym na razie dyskretnie milczano. I chwała Bogu, bo dzięki temu ten rozejm trwał dwa lata mniej więcej. Bezcenne dla Polski, bo w ciągu tych dwóch lat Polska podźwignęła się z klęsk przeciw Szwedom i skutecznie odwojowała większość ziem nad którymi do tej pory panował Karol Gustaw. Polska odzyskała przede wszystkim poczucie wiary we własne siły, skoro udało się wyprzeć, bardzo mozolnie, trudno, szwedzkiego najeźdźce, skoro udało się pobić sojusznika Szwedów, Jerzego Rakoczego, który zawarł, przypomnijmy, układ rozbiorowy Rzeczpospolitej ze Szwedami, z Bogusławem Radziwiłem i z elektorem brandenburskim w Radnot w 1657 roku ale sam został następnie pobity przez Rzeczpospolitą na głowę. No to nagle w 1658 roku, kiedy jeszcze w dodatku udało się Polsce zawrzeć z kozakami ugodę w Hadziaczu, Unię Hadziacką, Nagle okazało się, że Polska jest zdolna podjąć na nowo walkę z Moskwą. I panie profesorze, co była przymiarka do kolejnej fazy wojny polsko-moskiewskiej? Tak otwiera się nowy, decydujący etap wojny polsko-rosyjskiej, kiedy Rosja wznawia tę wojnę w 1659 roku, a Polska odzyskała już na tyle siły, że może skutecznie podjąć rekonkwistę ziem, które Rosja zagarnęła w toku wcześniejszych kampanii. Panie profesorze, dlaczego te walki były kontynuowane, a owe porozumienia i rozejmy iluzoryczne? Jeżeli rozejm w Niemierzy, ten zawarty między Moskwą a Rzeczpospolitą w końcu 1656 roku okazał się iluzoryczny i nie przyniósł oczekiwanych efektów, to przede wszystkim dla strony rosyjskiej. Okazał się on niezmiernie cenny i korzystny dla strony polskiej. To był prawdziwy majstersztyk polskiej dyplomacji, można powiedzieć, ponieważ wystrychnięta na dudka została dyplomacja moskiewska, co się dość rzadko zdarza. Krótko mówiąc, gdyby dotrzymane zostały warunki układu w Niemierzy, no to Polska zdałaby się całkowicie na łaskę i niełaskę Moskwy, no bo nowy car, a raczej nowy król polski, który byłby jednocześnie carem moskiewskim, mógłby dowolnie wytyczyć granice, gdzie kończy się Rosja pod jego panowaniem, a gdzie zaczyna się Polska pod jego panowaniem. Czy od Bugu, czy od Wisły, nie wiadomo. A więc dotrzymanie tego rozejmu w Niemierzy byłoby katastrofą dla Polski. Natomiast fakt, że on trwał i nie został dotrzymany, że trwał dwa lata, które pozwoliły Polsce pokonać Szwedów de facto i pokonać Siedmiogrodzian, sprawił, że kiedy Rosja zorientowała się w tej nowej sytuacji i przystąpiła znowu do walki przeciwko Polsce, Polska była już do tej walki zdolna z powrotem, osłabiona trwającą już ponad 10 lat wojną z kozakami, Szwedami, Siedmiogrodzianami, Rosją, ale posiadająca znowu elity dowódcze, żołnierzy, którzy wierzyli we własne siły, że można pokonać każdego wroga. I w tym właśnie momencie podjęcie walk, a więc 1659 rok, Choć nie prowadzi do takiego rezultatu, o jakim można byłoby marzyć, czyli odzyskania wszystkich ziem Rzeczpospolitej zagarniętych w toku inwazji moskiewskiej 1654 5 roku, to prowadzi do zdumiewającego rezultatu, zdumiewająco korzystnego rezultatu z punktu widzenia sytuacji, jaka miała miejsce w momencie rozejmu w Niemierzy. Bo przypomnijmy, w momencie rozejmu w Niemierzy w 1656 roku praktycznie cała Ukraina, cała Białoruś i cała Litwa, używając dzisiejszych pojęć, dzisiejszych kategorii, była w rękach Rosji, Rosji i Kozaków. A w momencie wznowienia wojny w 1658 9 roku stopniowo, cztery piąte tego terenu, Rzeczpospolita zaczyna odzyskiwać. Jest to zasługą przede wszystkim Olbrzymiego wysiłku, wymęczonej Rzeczpospolitej, wysiłku finansowego i wojskowego. Zdolności żołnierzy, którzy nauczyli się bić z każdym, na nowo potrafili wygrywać z każdym. Żołnierze Rzeczpospolitej, zahartowani w bojach przeciwko Szwedom i Kozakom. Wsparcia tatarskiego, to jest też bardzo ważne, nadal ten sojusz z Tatarami bardzo nam pomaga. Z kolei dyplomatycznym sukcesem był układ z Austrią, który pomógł pokonać Szwedów. A więc to są czasy właściwie najbardziej błyskotliwych triumfów polskiej dyplomacji także. Udało nam się zwieść Moskwę, pozyskać Austriaków do pomocy przeciwko Szwedom i mieć niezwykle efektywny sojusz z Tatarami. No ale najważniejsza była własna siła zbrojna, a na jej czele stali wybitni wodzowie znowu. Stefan Czarniecki na północy, na Litwie i Jerzy Sebastian Lubomirski. Wybitny wódz, choć później rokoszanin, ale jak się okazało, najbardziej błyskotliwy stratek w tej wojnie przeciwko Rosji. W 1660 roku, który był najszczęśliwszym rokiem w historii wojennej Rzeczpospolitej w XVII wieku po okresie Żółkiewskiego, Chodkiewicza i Koniec Polskiego. W 1660 roku najpierw Czarniecki pobił w bitwie pod Kuszlikami wojska rosyjskie na północy. Odzyskane zostało Wilno, potem w nierozstrzygniętej bitwie nad rzeką Basią wspólnie z oddziałami Hetmana Pawła Sapiechy-Czarniecki w każdym razie uniemożliwił odzyskanie inicjatywy strategicznej przez Rosję na tym litewskim odcinku i dalej trwało odbijanie kolejnych miast i miasteczek z rąk rosyjskich, przejmowanie ich na Litwie i terenach dzisiejszej Białorusi przez wojsko litewskie i polskie. A na południu największą klęskę armią Juraszki Chmielnickiego, nowego hetmana kozackiego, który walczył przeciwko Polsce, syna zmarłego trzy lata wcześniej Bogdana Chmielnickiego. A więc wojska kozackie Chmielnickiego Młodszego i armia interwencyjna rosyjska Wasylego Szeremietiewa zostały po kolei rozbite w chyba najbardziej błyskotliwej kampanii wojskowej polskiej w XVII wieku bo wojną manewrową rozbijając po kolei przeciwników hetman Lubomirski najpierw zmusił do kapitulacji Chmielnickiego, a potem całą armię rosyjską pod Cudnowem i ta armia po prostu przestała istnieć, została oddana w niewolę Tatarom. Szeremietiew to zresztą akurat nieładny aspekt tej bitwy, mimo danej mu obietnicy, że odzyska wolność, pozostał już do końca życia w niewoli tatarskiej. Taki był rezultat tego cudownego dla Polski roku 1660, tego, kiedy udało się zakończyć pokojem bez strat terytorialnych wojnę ze Szwecją i kiedy Polska pobiła na głowę na wszystkich odcinkach armię rosyjską. Pozostawało jeszcze pytanie, czy uda się zakończyć całą wojnę zwycięską. Na to już sił Rzeczpospolita nie miała, skłócona wewnętrznie między Hetmanem Lubomirskim a Królem odżyła stara rywalizacja, w to kto jest ważniejszy w Rzeczpospolitej. Płacenia wojska, które tyle lat służyło Rzeczpospolitej, ale teraz chciało swojej zapłaty i nie miało tej zapłaty. To właśnie sprawiło, że ostatni wysiłek wojenny, który był potrzebny w wojnie z Rosją nie był już efektywny. Ten ostatni wysiłek wojenny z naszej strony to była wyprawa króla Jana Kazimierza na Moskwę, czy zatem potrzebna, skoro okazała się nieefektywna, jak pan profesor powiedział. Tak jest, Jan Kazimierz ruszył na Moskwę w 1663 roku, ale już bez najzdolniejszego wodza, czyli bez Lubomirskiego. Czarniecki nie był tutaj wystarczającą pomocą, a w każdym razie nie dość było determinacji i sił. W Wojsku Polskim po tych 15 latach nieprzerwanych walk i wojska polskie ugrzęzły w czasie tej zimowej wyprawy, jak zwykle mróz obronił Moskwę. I w 1664 roku Wojsko Polskie i Litewskie zawróciło spod Moskwy, a wojna skończyła się wspomnianym przez panią redaktor rozejmem w Andruszowie. Najtrwalszym z rozejmów, bo on praktycznie przetrwa aż do czasów wojny polsko-rosyjskiej z 1792 roku. Rozejm Andruszowski, panie profesorze, przeniósł jednak utratę Smoleńska, Kijowa i Ukrainy za Dnieprzańskiej. Te miejsca pozostały poza państwem polsko-litewskim. Można by się zastanawiać, czy można mówić o zwycięstwie pokoju i spokoju, ale obok niebezpieczeństw na frontach także w polityce wewnętrznej dochodziło do niesnasek, jak pan wspomniał, Lubomirskiego i Jana Kazimierza i to stało się też powodem tego rokoszu Lubomirskiego. W to wplątała się królowa Ludwika Maria, która założyła tajny związek. Celem tego było przeprowadzenie elekcji Wiewenteregę właśnie za życia Jana Kazimierza po to, aby był obrany nowy król, który byłby Francuzem. Czy to w jakim stopniu także osłabiło sytuację w Polsce? No Polska stanęła u progu wojny domowej. Najpierw odpowiedzmy na pytanie, czy... Koniec tej wojny, traktat Andruszowski, rozejm Andruszowski był klęską czy zwycięstwem. To zależy od układu odniesienia. Jeżeli weźmiemy za układ odniesienia rok 1655-6, to był niesamowitym zwycięstwem, sukcesem, no bo Polski nie było w 1655 roku, czyli 10 czy 11 lat przed rozejmem Andruszowskim. Po prostu jej nie było na mapie i mogło jej nie być, na włosku wisiało samo jej istnienie. A 12 lat potem Polska podpisuje pokój, który kończy ten cały potop szwedzko-moskiewsko-siedmiogrodzki. Istotnie tracąc wskutek wszystkich tych wojen na rzecz Rosji tylko i wyłącznie tracąc terytorium około 160 tysięcy kilometrów kwadratowych. Pozostało jeszcze 730 kilka tysięcy kilometrów. A więc można powiedzieć, że straciła Rzeczpospolita około 20% terytorium, jedną piątą. To dużo na pewno, ale obroniła samo swoje istnienie obroniła zdecydowaną większość swojego terytorium największa tragedia polegała na podziale kozaczyzny na tym, że Ukraina została podzielona akurat rozejm Andruszowski przewidywał że Kijów tylko na 2,5 roku przejdzie pod kontrolę Moskwy ale Moskwa co weźmie to już nie odda więc Kijów już do Rzeczpospolitej nie wrócił pomimo postanowień rozejmu Andruszowskiego a to dlatego, że jeszcze poza Moskwą Odezwie się inny rywal na południu, Turcja, e, spróbuje wziąć pod opiekę czy kontrolę kozaków i zacznie szturmować granice Rzeczpospolitej, co dodatkowo osłabi nasze polskie możliwości e, zmiany tego niekorzystnego scenariusza w wojnie z Rosją. Na to nakładały się, to jest druga kwestia, którą poruszyła pani redaktor, konflikty wewnętrzne w Rzeczpospolitej, które mogłyby stanowić oczywiście zupełnie odrębny temat naszych rozmów, bo ich geneza była skomplikowana i wartości, które zderzały się w tym konflikcie nie są błahe. Czy silne państwo, zdolne do energicznego działania, czy wolność obywatelska. To nie była tylko prywata ze strony Lubomirskiego. I to nie była tylko i wyłącznie zapiekła jakaś niewieścia, wrogość królowej wobec Lubomirskiego, który istotnie na początku popierał jej plany, potem te plany elekcji Viventerege, w której królowej chodziło tylko, czy znaczy przede wszystkim o to, ażeby jej ukochana... Bratanica mogła zasiąść na tronie polskim jako żona właśnie wybranego za życie Jana Kazimierza, francuskiego kandydata. To nie tylko tego rodzaju osobiste kwestie tutaj wchodziły w grę, ale właśnie zderzenie racji. Reforma, którą proponował dwór, królowa i Jan Kazimierz mogłaby prowadzić do wzmocnienia państwa. A więc być może także do skuteczniejszej armii, być może do skuteczniejszej obrony niepodległości, ale zmieniałaby ustrój Rzeczpospolitej. Król i królowa działali na pewno bezprawnie, to znaczy chcieli złamać prawo Rzeczpospolitej, prawo fundamentalne, którym była zasada wolnej elekcji, to znaczy takiej, której nie dokonuje się za życia wciąż ważnego króla. W obronie tego prawa, w obronie obywatelskiej wolności stanęła szlachta, która wybrała sobie za sztandar Jerzego Lubomirskiego. Ten spór o to, czym jest Polska, czym ma być Polska, toczony w kontekście tragicznych zagrożeń zewnętrznych jest przekleństwem naszego dziedzictwa dziejowego ostatnich trzystu kilkudziesięciu lat, a bitwa pod Montwami, ta bitwa, w której Jerzy Sebastian Lubomirski pobił na głowę wojska królewskie w 1666 roku, w której Lubomirski okazał się bez porównania lepszym wodzem od Jana Sobieskiego, bo wojskami królewskimi dowodził Jan Sobieski. Ta bitwa, w której przecież zabijali się z obu stron Polacy, szlachta Rzeczpospolitej, ta bitwa jest smutnym dopełnieniem obrazu sytuacji, w której... Dopiero można zrozumieć traktat Andruszowski, traktat zawarty kilka miesięcy po tej tragicznej wojnie domowej, po tragicznej bitwie pod Montwami. Była to audycja Historia Żywa.